Proszę się Bruno, odcinek 18. Tak, witam Was wszystkich w 18 odcinku. Siedzę już trochę tutaj w tej Wielkiej Brytanii ładnych parę lat i zauważyłem jedną taką, no nie, zauwa nie jedną, zauważyłem więcej rzeczy, ale zauważyłem, że jest to kraj idealny wręcz, jeśli chodzi o imprezy familijne, imprezy takie z małymi dziećmi, z większymi, starszymi, żeby całą rodziną się wybrać, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Dziecko piętrowe, że mi płacze, mnie rozprasza. Tak, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, obojętnie w jakim regionie się mieszka, nasilenie letnie jest największe. Co weekend... Co weekend, co jakiś bank holiday mamy tu w Anglii wysyp. Wszelkiego rodzaju imprez, pokazów, festynów, jakichś tam targowisk. Nie wiem, jak to nazwać. No, są różnego, różnego, różnego rodzaju imprezy, w którym na dziedzińcach zamków, jakichś pałaców, na boiskach, na wioskowych, jakichś terenach, polach, które zostały do tego przystosowane na różnych szlachetnych domach, na terenach tych posiadłości. Odbywają się na przykład targowiska antyków, pokazy no nie wiem, starych maszyn parowych, zloty wielbicieli danej marki, czy tam starych samochodów w ogóle, czy jakichś motocykli, różnych rodzajów pojazdów, wyścigi na przykład traktorów parowych mamy pokazy militarne kiedy przyjeżdżają różne rodzaje grup takich rekonstrukcyjnych jak w Polsce po przebieraniu Niemcy, Rosjanie Anglicy, Amerykanie z, z ciężkim sprzętem lekkim sprzętem, samoloty pokazy lotnicze osobno no jest tego po prostu masa, masa po, taka masa, że ciężko czasami się połapać są też festyny typowo właśnie skierowane dla dzieci gdzie przyjeżdżają wesołe miasteczka, jakieś obiezdne teatrzyki, gdzie można pojeździć na kucykach pogłaskać krowę, kozę zobaczyć jak kura wygląda nie wiem sowę nakarmić świeżym mięsem no, takie rzeczy też można i przy okazjach takich właśnie różnych festynów, pokazów tego typu imprez wyrastają naokoło tego wszystkiego pompowane zamki do skakania, jakieś ślizgawki mini tory do, dla gokartów go strzelnice do paintbola na przykład budy z hamburgerami z hot dogami, z piwem, z kawą nie wiem, z pączkami z dziurką to taki ten pączek angielski jest bardziej podobny do tego pączka amerykańskiego, który znamy z filmów kryminalnych, gdzie policjanci zawsze kupują sobie takie pączki z dziurką to właśnie tu takie pączki też są modne i częstsze niż takie z nadziewaną marmoladą lub dżemem ale też takie można kupić no. co i jak mówiłem Zawsze, w każdy weekend jest gdzie jechać. Nie musimy szukać daleko. Wystarczy w promieniu 20-30 mil, gwarantuję, gwarantuję. Jestem z tego 100% pewien, że każdy w promieniu 20-30 mil znajdzie jakąś imprezę, na którą warto pojechać, warto zobaczyć. Więc <trafię> trzeba ruszyć się i jechać. Co? W Babicach, dyskoteka. Idziemy? E, nie, tam wszystko jedno, byle było wesoło, nie trzeba było nikogo popysku prać, bo wiesz, że tego nie lubię. No to jak, idziemy? Idziemy. Idziemy. Żeby się ruszyć i jechać, trzeba też odpowiednio się zorientować, czyli internet, dany dane hrabstwo, trzeba sobie wpisać, gdzie się mieszka lub kilka okolicznych hrabstw, jeżeli się mieszka gdzieś przy granicy hrabstwa i wtedy jakieś eventy można łatwo w miarę odnaleźć lub też jadąc gdzieś przypadkowo często z miesięcznym gdzieś wyprzedzeniem przy drodze Anglicy stawiają tablicę, że dnia tego i tego odbędzie się tutaj w tym miejscu lub gdzie indziej taka a nie inna impreza no, każdy reklamuje swoją taką jakby imprezkę żeby jak najwięcej osób przyjechało Anglicy yy, mają to do siebie że yy, oni mniejszą uwagę przywiązują do pogody może trochę padać może być taka pogoda nijaka to ich nie zraża ubiorą płaszcze przeciwdeszczowe ubiorą kalosze i, i się wbiorą tak jak sobie planowali no tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, ale do czego zmierzam w ogóle? Yy, zmierzam do tego, że niedawno właśnie też wybrałem się na yy, taką tego rodzaju imprezę. Tego rodzaju, jakiego rodzaju? Właśnie za chwilę Wam o tym opowiem. Się Bruno Dziś w się W stylu amerykańskim Odwiedziłem razem z Brunem kilkoma znajomymi występy typu Monster truck Jak sami słyszycie albo nie słyszycie, bo zagłuszają mnie. O, właśnie. Przenieśliśmy się z podcastem Do Stanów Zjednoczonych I taki właśnie amerykański styl e, Ogromne maszyny na olbrzymich kołach Rozjeżdżające Stare samochody Które u nas w Polsce by się jeszcze dobrze sprzedały Chodź tutaj, na chwilę. Usiądź chwili, odpoczynek. Powiedz mi, Ej, chodź. Bruno, jak Ci się podobają monster Traki. No, no, fajnie. Który był najlepszy? No, ten czarny. A nie ten ostatni? Nie. A widziałeś jak wyskoczył? No. Wysoko, nie? Ile metrów? No. Jakiś... Chyba wyżej, co? Trzy. No. A czarny jak się nazywa? Czarna flaga chyba I co? Jakie ma flagi? Czarną flagę i Stany Zjednoczone piracką flagę i Stany Zjednoczone Hej! Koleżko, chodź! Jak masz na imię? Ja Jak masz na imię kolego? Tak jak, ma, jak masz na imię Kuba? Tak I co ci się podobają te samochody? Tak jak najlep Jaki był najlepszy? Ten Który? Na, na tym chciałem jeździć Na tym chciałaś jeździć? Tak podobają ci się takie wielkie maszyny? Tak No fajnie nie? Tak W ogóle... Panie tu jest co? Tylko tak. gorąco? Tak. A ty jesteś kierowcą? Tak. Jestem. Jeździsz? Tak. Na czym? Na aucie tam Na czym? Na aucie tam Na aucie statą, tak? Tak, z takim malutkim. Takim malutkim? Tak, o tak. Takim dużym, nie? Mam ten. Program. Bo... Dam. Tak, po tym krótkim przerywniku mogliście trochę poczuć klimat takiej, tej imprezy, a to był tylko jeden z wielu, jedna z wielu atrakcji, które te, tego dnia się odbywały. Bo słyszeliście tylko gdzieś tam w tle, właśnie ryczące monster traki i kwalifikacje do wyścigów, które się później odbyły. Samochodów, które brały udział w, w tych wyścigach było sześć. Były najpierw właśnie eliminacje na czas. Rozjeżdżali tam kilka takich osobówek i samochody potem zostały sparowane z sobą. Ustawiono dwa równoległe tory z podobnymi przeszkodami. Żeby było sprawiedliwie, to nakładziono no, mniej więcej w taki sam sposób ustawiono samochody do rozjeżdżania no i wtedy już po tych kwalifikacjach nastąpiły właśnie wyścigi szczerze mówiąc nie wiem który z samochodów wygrał bo dla mnie samą atrakcją było oglądanie tych ty, ty, ty ogólbrzymich maszyn rozjeżdżających w drobny mak zgniatających totalnie po prostu nasze osobówki. Świetny to widok był Robiłem zdjęcia i, i Po prostu chłonąłem to Nie zwracając uwagi na Wyniki no, Oprócz tego Musiałem opiekować się Brunem i zwracać na niego uwagę Bo pełno ludzi było Było bardzo gorąco tego dnia I, i trzeba było naprawdę Wytężyć się chociaż Tu trzeba przyznać organizatorom Duży plus Każde dziecko przy wjeździe przez bramki biletowe otrzymywało taką opaskę na rękę, taką tr trudno zrywającą się, gdzie można było wpisać numer telefonu i gdyby jakieś dziecko zaginęło, było ono zaobrączkowane, że tak powiem i miało numer telefonu, pod który można było zadzwonić, żeby poszukać rodzica to ten plus, oprócz tego dzieciaki dostawały każde dziecko przy wjeździe przez kasę biletową dostawało takie kartonowe modele do składania właśnie model przedstawiający monster A my jeszcze swojego nie złożyliśmy co prawda, nie było czasu nie wiem jak on będzie wyglądał no ale leży sobie, czeka na swoją kolejkę no i dobra żeby nie odbiegać dalej od tematu potem nastąpiła przerwa Zwycięzca dostał owację, nastąpiła przerwa i wystąpiło dwóch gości na motocrossach. Oczywiście skoki, freestyle, akrobacje w powietrzu, ewolucję z motorami. Dwóch gości nam tu fajnie przedstawiało, coraz szerszą przerwę sobie rozstawiali do, do skoków. Coraz bardziej skomplikowane i niebezpieczne były ich triki. No, i fajnie, bardzo efektownie to wyglądało. Można było fajnie popstrykać sobie zdjęcia tych latających ludzi, gdzie skoki naprawdę były wysokie na tych motorach. No, i po tych dwóch pierwszych jakby atrakcjach poszliśmy sobie na lody i zahaczyliśmy o właśnie tak wcześniej mówiłem, pompowane o ślizgawkę, pompowany zamek do skakania. Oczywiście, dzieciaki musiały zaliczyć to jako żelazny punkt programu no i w programie następnym był zawody wrestlerów. jak to amerykański styl tak? musi być wrestling poszliśmy do tego namiotu gdzie odbywały się walki jeśli klimaty amerykańskie to i mamy wrestlerów opasłych grubasów w, w, w obcisłych Leginsach a no, widać, że to jakaś niższa liga o zobaczymy jak to z bliska wygląda Jakie grubasy? takie grubasy? about that. w czasie, gdy odbywały się pokazy monster trucków, pokazy motocrossu i te zawody przyjmijmy w wrestlingu i, i inne te rzeczy kiedy ściągali zgniecione samochody, kiedy rozstawiali nowe, można było rzucić okiem z drugiej strony jakby trybuny z drugiej strony trybuny, trybuna to jest dużo powiedziane ludzie siedzieli na takiej sobie górce oglądając te pokazy nie wystarczyło przejść z drugiej strony górki. I o czymś ukazywał się taki wyasfaltowany tor do wyścigów równoległych na ćwierć mili. Tam można było podziwiać różne mniejsze, większe, szybsze lub wolniejsze samochody, motocykle. Tam w tym czasie odbywała się inna impreza po prostu. Ale o godzinie 14.00 w programie właśnie imprezy Monster Truck był była atrakcja nazwana Jet Action co to jest to za chwilę wam powiem ale najpierw opowiem wam może o samym torze o samym tym miejscu Santa Pod Santa Pod Raceway Santa Pod Raceway to tor otwarty na Wielkanoc w 1966 roku i był to pierwszy w Europie stały tor dla dragsterów do zawodów typu drag racing, czyli na nasze to wyścigi równoległe, taki sprint dla szybkich samochodów i motocykli. Wyścigi odbywają się na dystansie 1,4 mili. 1,4 mili to ile to jest? Jakieś 400 metrów z hakiem. I na torze tym ustanowiono dotychczasowy rekord prędkości na tym dystansie. Wynosi on, uwaga, 386,26 mil na godzinę, czyli ponad 621 km na godzinę. Było to w roku 1984 na samochodzie klasy Fanny Car. Fanny Car to są takie samochody z napędem odrzutowym i właśnie Jet Action to pokaz jazdy takiego samochodu w akcji. U nas tego dnia przedstawił nam się samochód, taki dyżurny samochód właśnie na toru Santa Pod nazywa się Fire Force i jest to olbrzymi, olbrzymia to nie jest olbrzymia, to jest normalnej wielkości ale po prostu z olbrzymim silnikiem taka niebieska bestia, podjeżdżając na linię startu robi więcej dymu niż nie wiem 10 parowozów razem wziętych ogień bucha z, z tyłu jego silnika tak czasami jak tak sobie strzeli to tak na 5 do, 10 metrów może, no ale jak już ruszy, to panowie, szczęki opadają do ziemi. Nigdy nie widziałem czegoś tak szybko rozpędzającego się. Odrzutowce na mnie nie robiły takiego wrażenia, jak ten samochodzik, który po prostu w, w 400 metrach rozpędził się do niebywałej prędkości. On tego dnia nie zrobił żadnego rekordu, on tego dnia niecałe 300 mil na godzinę przejechało chyba na zegarze wyświetliło się mu 283 mil na godzinę, ale na dystansie 400 metrów powiedzcie sami, to jest po prostu przyspieszenie rakietowe Oczywiście, żeby zahamować, to musiał sobie taki spadochron z tyłu rozwinąć i mm, jeśli chcecie zobaczyć go w akcji, bo mnie tylko może niestety usłyszeć, to musicie sobie wpisać na przykład w YouTube y, Santa Pod Fire Force, albo Fanny Car no i powinien Wam filmik się z takim y, startem jakiś pokazać. A jeszcze o historii to tor zbudowano na terenie co ciekawe na terenie byłego lotniska z II wojny światowej lotniska używanego przez amerykańskie lotnictwo z 92 grupy bombowej jak się właśnie dojeżdżę do toru Santa Pot to mijamy obelisk nad oblistkiem wysoki maszcz, na którym Powiewa sobie amerykańska flaga, i mamy właśnie napis poświęcony właśnie 92 grupie bombowej, która z tego miejsca startowała na bombardowania Niemiec. Startowała na samolotach B-17, latająca forteca. Po tym jedynym swoim rodzaju pokazie samochodu Fire Force pokazu Jet Action. Powróciliśmy z drugiej strony górki ponownie i były tam pokazy takich y, mini, monster, mini monster, takich po prostu samochodów 4x4 z napędem na 4 koła na takich wielkich balonach, ale to były takie samochody, które można już było, y, można zobaczyć po prostu z, na drodze. No i ponownie po tym krótkim pokazie tych samochodów y, znowu motocross, znowu triki, znowu skoki, i wróciliśmy znowu do monster trucków końcowy pokaz to monster truck freestyle i to był pokaz naprawdę świetny ustawiono przyczepy kempingowe stare kampery jakiś autobus no i wtedy dopiero te monstra mogły sobie poszaleć każdy miał koło minuty na pokaz swój i co te samochody wyczyniały, po prostu to się w głowie nie mieści. Jeden z tych samochodów nawet urwał koło. Była dłuższa przerwa, bo niełatwo taki samochód ściągnąć zawieszony gdzieś tam na tym złomie. Z urwanym tylnym kołem. No ale jakoś poradzili sobie na dwie takie wielkie sztaplary, dwa takie podnośniki no i w końcu go ścią, ściągnęli no i reszta samochodów również dała popalić ostro wyskoki były niemal czasami pionowe. te samochody podjeżdżały yy, gdzie maska samochod, samochodu dosłownie biła w niebo i, i no, niesamowicie to wyglądało takie ciężkie maszyny jak sobie fruwają po, po kilka, kilka dobrych metrów w górę lub do przodu, gdzie te kempingi rozwalają się po prostu w drobny pył. No i to był pokaz, na który można było właśnie tutaj przyjechać. Niesamowity, fajny pokaz. No i się zakończył. Zakończył ten dzień o godzinie 16.00, było koniec pokazów. No a my wcześniej troszkę ustawiliśmy się w kolejce, żeby pojeździć sobie jedną z takich maszyn jedna z takich maszyn Monster Truck o nazwie Red Dragon był to samochód który służył również do przewozu osób, 10 osób na pakę brał kolejka była dosyć długa, trzeba było swoje wystać no ale udało nam się i w końcu nadeszła nasza pora i tak to brzmiało Bruno. Halo sej, kogo Jestem po tych autobusach to dopiero musi być To my to tu mamy turystyczny tylko przejazd O ja wziął, Super, Ej, jak to przyjazny Ej, jak się podobało Fajnie Co było najlepsze? E, ja na tym samochodzie Jak się nazywa ten samochód? Track Ale jak się nazywa? Red Dragon Dobrze Tak i dopiero przejeżdżając się taką maszyną kiedy przechylało nas na lewo, na prawo, kiedy co chwilę wydawało nam się, że leżymy będziemy przygnieceni przez ten samochód mimo, że była tam taka mała klatka orurowana była oczywiście ta nasza paka, żeby nam się nic nie stało ale strach był wierzchaliśmy na te właśnie pogniecione samochody również i, i stukało, waliło hałas był taki jak słyszeliście i było naprawdę jak na rolę kosterze. Wybawiłem się dobrze na tym. Ubawiliśmy się setnie. No, tak może powiem. No i, no i wtedy trzeba było wracać do domu. Z takich innych atrakcji, które w tym czasie też się tam odbywały, to można było sobie wykupić yy, przelot helikopterem kilkuminutowy nad właśnie tym terenem ten helikopter praktycznie tam latał cały czas, chętnych widocznie nie brakowało, 35 funtów taka przyjemność więc nie tania nie tania, ale dla ludzi, którzy nigdy nie latali helikopterem którzy Zawsze o tym marzyli. 35 futów to nie jest znowu aż taki duży wydatek, więc była okazja sobie polatać. Tym bardziej, że ten helikopter latał dość nisko i dość szybko. To był taki dosyć efektowny lot, więc pewnie godny polecenia. No. A w ogóle... Jeszcze tak wracając do samego tego Toru i tego, co nam się dzieje, to chciałem tylko powiedzieć, bo sprawdziłem tutaj w kalendarzu imprez. W samym roku 19, tfu, 1900, gdzie ja jestem w przeszłości w samym roku 2012, w kalendarzu Santa Pod i są 94 imprezy na tym właśnie torze. 94 różne imprezy, imprezy bardziej lub mniej profesjonalne wyścigi o jakimś tam randze międzynarodowej i wyścigi amatorów niektóre imprezy są wielodniowe niektóre odbywają się kilka tego samego dnia także obłożenie że tak powiem tego toru jest dość spore jak na jedno miejsce 94 imprezy, 65 dni w roku bo ten tor jest czynny według kalendarza od stycznia do grudnia cały rok 12 pełne miesięcy coś tam się odbywa także ja myślę, że nie jestem tam y, ostatni raz jeszcze mam nadzieję wybrać się tam kiedyś na coś innego może niż Monster Track. na jakąś inną imprezę właśnie na jakieś może wyścigi y, równoległe jakichś takich y, odrzutowych samochodów spodobał mi się ten Fire Force także chętnie zobaczyłbym więcej podobnych maszyn zobaczyć jak to się dzieje w wyścigach no i to tyle na dzisiaj będę was żegnał mam nadzieję, że przekazałem wam trochę informacji o tym jak spędziliśmy tamten dzień i trochę informacji o tym jak wyglądają takie pokazy Monster track. Czekam was do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć! Synku. Coś mówiłeś do mnie? Coś pytałeś? I, i ja byłem na Monster Trucku. Na Monster Trucku byłeś? No. Żartujesz Z w środku. Martin ze Z Martin? No. A jechałeś, czy co? Tak, jechałem. A jaki on, jak on wyglądał? No opowiadam, bo teraz patrzcie na tą gazetkę, zamiast mi opowiadać. Jak byłam ten motelstak? Taki... Um, maluśni, to, um, wielki! O, taki!